Chciałem się trochę wytłumaczyć z kształtu poprzedniej konferencji. Tak? Jest jakby to. Um, ona jest trochę obliczona na te pytania też. Wy jakby w pewnych odpowiedzi poszukali sami. Była ona obliczona na pewne zaniepokojenie Was. Pewnymi, pewną koncepcją, jakby troszkę strzelałem w ciemno na zasadzie takiej, czy na pewno z moją wizją Boga, jaki jest Bóg, jest wszystko w porządku. Tak, żebyście tutaj. Taką pewną pracę podjęli. Nad się zastanowili też w kontekście, zwłaszcza nieszczęścia, kryzysu, który większość osób tutaj obecnych przeżywa w swoim życiu, w swoim małżeństwie, na przykład. Nie? Z tej zaraz też dam czas na pytania. Powiem tylko, że dopowiem jedną rzecz do poprzedniej konferencji i powiem o czym będę mówił. Będzie czas na pytania. Ważną też treścią przypowieści o ofierze, którą Abraham miał złożyć w Bogu, Izaaka, jest to, że najważniejszą i pierwszą relacją człowieka jest relacja do Boga, relacja wiary. I Bóg prosi z Abrahama właśnie o to, żeby uporządkował swoją relację do syna, żeby ten syn obietnicy, jego przez niego wyczekany, wymodlony, jego najłuchańszy synek, żeby nie przesłonił mu Stwórcy, żeby stworzenie nie przesłoniło Stwórcy. Natomiast czasami nam stworzenie przesłania Stwórcę, ludzie przesłaniają nam Boga i dlatego yy, uczy nas Pismo Święte, nie pokładajcie ufności w tak? Nawet jeśli na początku był to książę na białym koniu, to potem się może okazać, że to zaufanie w nim pokładane było zwodnicze. Dlatego y, ufać, zupełnie wierzyć, zupełnie kochać można tylko Boga, na bo trzeba budować. Wtedy jakby ludzka niegodziwość, ludzkie zło, ludzka słabość i ograniczenie naszego życia nie zawali. To też jest ważny przekaz tej y, opowieści o Abrahamie. W kontekście tego, że ludzie gdzieś tam w naszym życiu okazali swoją słabość, myśmy też im okazali, y, okazali taką Taką słabość. Natomiast treścią tej konferencji będzie to, że nie, to nie jest tak, że jest z drugą stronę. To znaczy, że jeśli stworzenie może mi przesłonić stwórcę, wtedy jest grzech, wtedy są nieuporządkowane uczucia relacje, wtedy jest to, że człowiekowi się fali życie, jeśli drugi człowiek się okazuje nie taki nie ma miejsca, nie chodzi o to, żeby zamienić, jakby, że będzie teraz zamiana, że to stwórca ma nam przesłonić stworzenie. Bo jest zupełnie inaczej. Właśnie Bóg jest światłem i niczego nie zasłania. Wszystko ukazuje we właściwych proporcjach. Pan Bóg z jednej strony żąda, byśmy w wieże Mu wszystko oddali, niejako wszystko złożyli w ofierze. Tobie Boże oddaję siebie, moje życie i nic nam nie będzie zabrane. Wręcz przeciwnie. Właśnie taki akt ocala wszystko. Wszystko jest na swoim miejscu dzięki temu. Bóg oddał Abrahamowi Zaka i tam są, piękne są konsekwencje powiedziane w księdze rodzaju. Po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: Przysięgam na siebie wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś mi syna Twojego jedynego, będę Ci błogosławił i dam Ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarna piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie Twoi zdobędą z swych nieprzyjaciół. Kto się interesuje siłami zbrojnymi Izraela wie, że po dziś dzień to się w jakiś tam sposób wypełni. Wszystkie ludy Ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem Twojego potomstwa, dlatego, że usłuchałeś mego rozkazu. Ale to zdobycie warowni nieprzyjaciół jest również obietnicą dla nas. Że to, co nam się wydaje takie nie do przekroczenia w naszym życiu duchowym, jakiś nasz grzech, jakiś nasz nauk, Jakiś, jakiś taki notoryczny smutek z powodu jakiegoś braku, że to może być zdobyte z Panem Bogiem, jeśli faktycznie podejdziemy do swojego życia z wiarą. I tematem drugiej konferencji, już, już kończę to wprowadzenie, będzie właśnie to, że będą wymagania, które stawia przed nami Chrystus, jakby we wspólnocie Sykar, to dobrze znamy, wymagania, które stawia Chrystus, np. odnośnie czystości, odnośnie trwałości małżeństwa. Teraz, co zrobić, żeby tych wymagań nie postrzegać jako takiego noża nade mną, że Pan by po prostu grozi mi nimi i to jest coś, co tak wisi, jak ten miecz Damoklesa nad moją szyją i nie wiadomo, kiedy się urwie, tylko jak dostrzec w tych wymaganiach, które daje Chrystus, nieraz bardzo wysokich, w wymaganiach surowych, jak dostrzec Jego miłosierdzie, Jego dobroć? Nie? Jak zobaczyć właśnie, że stwórca niczego nie przesłania, a wszystko czyni widocznym. To będzie tematem tego, tej teraźniejszej konferencji, ale być może do konferencji poprzedniej komuś się zrodziły jakieś pytania, jakieś uwagi. I teraz można właśnie zapytać, coś powiedzieć, tak? Słuchaj. Powiedział ksiądz, że, ym, mhm. y, że właśnie, y, znaczy w nawiązaniu też do tych napisów na... Y... Na cmentarzu, że Bóg tak chciał. Mm -hmm. I, i w Ksiądz o czymś takim: na pewnym poziomie być może tak jest, i właśnie jak o tak. jakim w poziomie się To chodzi? bardzo dobrze, to, to jest papel. Opatrzność Boża, tak? dogmat opatrzności Bożej mówi, że nic się nie wydarza na świecie bez Bożej zgody na to. Tak? To, że my istniejemy, że żyjemy, że tu siedzimy, to wymaga tego, że Bóg od, już na samym początku, wiedząc to wyznając wszystkie nasze decyzje dobre i złe, Bóg się zgodził na nas, żebyśmy my powstali, żeby świat zaistniał. Chciał tego świata, pomimo, że wiedział, jakby, jak ludzie ludzie niegodziwość popełnił. Na tym poziomie, że Bóg y, pozwala, przyzwala na zło, jest, y, jest to prawda, że można powiedzieć w pewnym sensie, że Bóg y, tak chciał, nie w znaczeniu, że On chce, żeby ktoś kogoś zabijał, ale w znaczeniu, że czasem, tak jak było na przykład z Zablem i z Kainem, tak, że nie pojawił się żaden, a, żaden anioł, który by złamał, złapał Kaina za, za rękę. Ponieważ Bóg, bo to była jakby decyzja na początku. Skoro Bóg chciał, żebyśmy byli zdolni do miłości, to dał nam wolną wolę. Skoro dał nam wolną wolę, no to nie byłoby żadnej wolnej woli, gdyby. Bóg wysłał na ziemię siły pokojowe, takich haniowe, z karabinami, którzy by po prostu zabezpieczali, żeby wszyscy byli mili dla siebie i wszyscy się uśmiechali. Tak? Jest piękna przypowieść Chrystusa, który o tym mówi. Przypowieść o ziarnie i o kontolu, tak? Zboże musi rosnąć. I Bóg jakby chcąc naszego rozwoju, dał nam wolną wolę, żebyśmy się rozwijali. I z tego powodu nie może po prostu powyrywać kwasów bo zniszczyłby też to, co jest z nas dobre, Ten, to, to, to, że ludzie mogą czynić sobie ziemię poddaną, że mogą się modlić, że są zdolni do wspaniałych, do dobrych rzeczy. Nie? Po prostu to już jest, to jest yy, taka decyzja Pana Boga, żeby po grzechu ludzi, po grzechu aniołów, potem po grzechu ludzi, po grzechu pierworodnym, żeby nie niszczyć tego wszystkiego, nie, jakby nie przekreślać ludzi, tylko żeby dać im szansę. Nie I... stworzyć na nowo tego, co było pierwotne? Yy... No tak. No, no, no, można też tak to ująć. Dlaczego Bóg na to po, pozwala, to się dowiemy w drugiej konferencji konkretnie. Jakby, jak, yy, jak to wytłumaczyć, że on tak, że on, że on przyzwala na zło. Co nie kieruje? skoro taką rzecz robi, że przyzwala na zło. To jest pytanie, którego sobie rzadko kiedy zadajemy. Dlaczego Bóg jest miłosierny? Nie? To będzie właśnie, będę próbował odpowiedzieć w tej drugiej, tej drugiej konferencji. Dlaczego Bóg jest miłosierny? Może jeszcze jakieś właśnie pytanie, Ktoś komuś się zrodziło, jakieś uwagi, niepokoje. Też to, co tam gdzieś na przerwie, jakśmy rozmawiali. Oczywiście, jest ważne wszystko. Ja tam trochę się uśmiechałem, mówiąc tej kobiecie, która kropi swojego syna wodą święconą, wsiada do komputera. Yy, działa woda święcona bardzo dobrze. Działają dewocjonalia, tak? działają egzorcyzmy, ale w naszej walce duchowej to są jakieś tam procenty. Nie? To jest jakiś wycinek życia chrześcijańskiego. A zdecydowana większość pola działania złego ducha nie przebiega na poziomie przedmiotów, tylko na poziomie myślenia. To, co diabeł głównie chce zaatakować na nasze myślenie o Bogu, żebyśmy myśleli o Bogu niewłaściwy sposób. jest takie ironiczne trochę, jakby w wielu kręgach chrześcijańskich był duży taki jakby halo duże z powodu premiery gry Diablo 3, że teraz no jest to tak, jest to prawda, że tam są symbole i tak dalej, nie. Ale teraz wiecie, w tej grze chodzi o to, że facet. Chociaż generalnie no trzeba przyznać, że jednak tam ten diabł się przede wszystkim morduje, zabija, nie? No i tam chodzi facet z y, mieczem i tłucze te potwory, tak? I ma tam jakieś y, przy sobie takie fiolki. Jak go ten diabł on się potem leczy, je fiolkę, przybywa mu zdrowia, y, przybywa mu tam sił magicznych i innych takich rzeczy, nie? Te fiolki, fiolki, teraz popatrzcie. Że ta pani, która tak jakby ewangelizację swojego syna zaczyna od propienia go wodą święconą, ona przypomina tą postać z zdry, która się posługuje po prostu takimi, takimi fiorkami. Natomiast walka, prawdziwa walka duchowa przede wszystkim jest na poziomie ducha, na poziomie umysłu. Dlatego się nazywa walką duchową. Czyli my nie zrobimy tak, że poświęcimy miecz na Jasnej Górze, wyobrażacie sobie ładną uroczystość, srebrne trąby grają, i wszyscy egzorcyści w Polsce modlą się, żeby Bóg wylał swojego ducha na takie specjalne miecze. I wykwalifikowane ekipy z każdej grupy, wspólnoty w Polsce, na przykład też wybiera, typuje jedną osobę. Nie? Ja bym głosował na Darka, bo jestem z puław. Bierze potem bierze taki miecz nie? jest takim wścicielem sprawiedliwości, że wchodzi ludziom do mieszkania, jak jest jakiś posążek buddy, rozbija. Nie? Jak jest jakieś tam chińskie dzwonki, to on ścina nie? one upadają i jest Polska zezwolona w złego ducha. No tak to, nie, tak to nie będzie działało. To jest na poziomie przedmiotu. To jest na poziomie, przedmiotów. ja sam używam dewocjonalniów, sam mam Domu Wody świętą, to jest wszystko dobre, ale jeśli zapomnimy o tym, co jest podstawowe i pierwotne, czyli o kwestii naszego myślenia o Bogu, naszego odczuwania, naszej woli, naszych decyzji, czynów, to to nam przesłoni wszystko. I jeszcze jest jedno niebezpieczeństwo, że zaczniemy tak jakby przecenimy diabła, przecenimy diabła, jego możliwości, jego potęgi. I to też jest, też jest niedobre. Patrzenie na świat przez pryzmat zła, przez pryzmat braku. Chrześcijaństwo jest religią, która z tego, to co mówiłem na no, ostatni raz, jak tutaj w tym miejscu, z tego strasznego, rzymskiego narzędzia mordu, którym jest krzyż, chrześcijaństwo po prostu uczyniło coś pięknego, tak? Tam, gdzie w momentach, w których wiara gdzieś była bardzo silna, ludzie oblatali krzyż kwiatami, yy, przypinali mu promienie słoneczne, robili z niego po prostu pięknego. Dlatego, że dostrzegali, że najważniejszą treścią naszej religii nie jest cierpienie, nie jest zło, nie jest brak, nie jest to, że Bóg nam coś zabiera zupełnie inaczej. To jest życie, które płynie od Trójcy Świętej. Życie przeobfite, bogate. I na tym polega chrześcijaństwo, że się spojrzy takimi oczami na świat. Święci tak patrzyli. Nawet w tej prostej piosence, każdy święty, choć uśmiechnięty, jest i ta prawda, i ten morał, że jest się do czego uśmiechać. Tak, bo świat jest dobry, stworzony przez Boga. Duch święty napełnił okną Chrystus już wyegzorcyzmował świat. Tak jakby nie, już teraz te nasze egzorcyzmy są drugorzędne. I to co mówię. Ja jestem świadomy słuchajcie, to się nie wzięło z niczego, że takie rzeczy mówię. Ja po prostu znam formację, którą my odbieramy w naszych grupach, w naszych odnowach, w naszych na rekolekcjach uzdrowieniowych. Jednych, drugich, trzecich, czwartych, piątych. A powiem wam w że jak ktoś zaliczy 66 takich rekolekcji uzdrowieniowych, to potem faktycznie musi zająć się swoim zdrowiem duchowym, nie? Ale 65, nie? No, nie, nie? O to mi chodzi. Po prostu słyszałem wiele już jakby ludzki świadectw, towarzyszę wielu ludziom i widzę pewne takie ślepe uliczki, w które my wpadamy, fiksując się na pewnych zakresach życia chrześcijańskiego. Tak, że Chrystus uzdrawia to jest prawda. To jest element, element życia duchowego. To, że diabeł działa, to jest, jakaś, to jest jakieś inne pole. Są ludzie, którzy tylko na tych polach działają. Nie pozwalając sobie jakby na taki prawdziwy, autentyczny rozwój jako, jako ludzi, często to, to jest taka nieskuteczność, właśnie. I szydzą z nas poganie. Mówią, po co jechać 148 razy na rekolekcji uzdrowieniowej. No to co to w końcu? To, to co to mówi o, o mocy Boga do uzdrowienia człowieka, nie? Oczywiście, to nic nie mówi o mocy Boga, bo Bóg jest Szefemosty i Bóg nas uzdrawia. To mówi o. Słabej wierze ludzi, którzy tam jeżdżą, wcale nie mocnej. Bo to jeszcze nie jest mocna wiara, że ktoś będzie krzyczał i głośno śpiewał, że mówił właśnie głośno, że czuje, że, że Bóg go uzdrawi. I naprawdę wierzcie mi, że to co mówię nie jest jakąś moją ideologią, jest to wynik połączenia dwóch rzeczy. Tego co faktycznie Kościół naucza, że jest bardzo powściągliwy, jeśli chodzi o te rzeczy, o te dwie rzeczy, o uzdrowienie i egzorcyzm, jest bardzo powściągliwa nauka Kościoła. A drugie, to jest, jak, że ja towarzyszę ludziom, którzy są, szukają w swojej wierze, próbują być bliżej Boga i po prostu o niektóre sprawy się przewracają. Nie mogą się w pełni rozwinąć, bo się fiksują na kilku tematach. I teraz taka wycieczka trochę dłuższa niż planowałem, ale to chyba też było ważne, żeby powiedzieć. Jaki jest z tego morał dla nas? Morał jest taki, żeby myśleć indywidualnie i samemu, zastanawiać się, analizować, szukać swoich odpowiedzi w oparciu o dobre źródła, o nauczanie Kościoła, o katechizm, o Pismo Święte. Czytać niekoniecznie książki, gdzie są świadectwa takie czy inne. Bo wierzcie mi, że to, że ktoś złożył świadectwo, jeszcze nie znaczy, że jego droga duchowa się skończyła. Tak? Dlatego tego składania świadectwa to, to jest coś, co myśmy wzięli od protestantów w dużej mierze. Kościół tego w ten sposób nigdy nie znał, nie i dużo jest takich rzeczy właśnie protestantów. Czytać świętych, życiorysy świętych. Czytać Pisma w Kościoła, to co jest naszą katolicką nauką. A nie opowieści tego czy innego Protestanta, który umie ze swadą opowiadać o Bogu, o emocjach i tak dalej. Właśnie nie. Nie przez przypadek. Im wiele brakuje tym ludziom, tak, Protestantom, do tego, żeby byli katolikami i z całym szacunkiem dla nich, jako dla ludzi, dla tego co przeżywają, my się tym karmić nie możemy. A to co teraz się obserwuje w kościołach jest taką kalką. Natomiast jest to na to wszystko krótkie no i dlatego to co my teraz, to, co my teraz mamy w Polsce, ten wielki chaos, właśnie fiksowanie się na punkcie zła, na punkcie działania złego ducha, Zachód to przerabiał. Zachód to przerabiał naście i yy, kilkadziesiąt lat temu. Nie zmieniło to laicyzacji, nie cofnęło nie ten droga. Nam potrzeba wiernych, świeckich, myślących i świadomych tego, kim są: katolików. Nie takich, którzy szukają y, rzeczy wartościowych u Żydów, u protestantów, u tych, u siantych, tylko nie u siebie. A tak niestety dzisiaj jest. Oczywiście większa wina tutaj spoczywa na niestety na niektórych osobach z duchowieństwa niż na wiernych świeckich, tak? Ale myślę, że to tak nie ma sensu dzielić. Księża, nie księża, tylko yy, razem się musimy się to do winy i razem musimy szukać rozwiązań. Po tym wrednym ataku na całą pasterstwa w Polsce, który poczyniłem na początku właśnie konferencji, chciałem przejść do, do rzeczy i przeczytać kilka fragmentów wskazania do na górze. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu z głęb. Lecz, jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, i dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.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 Cóż za nagro nagrodą mieć będziecie? Czy ich tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest ojciec wasz niebieski. I dalej z tego samego kazania na górze. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie i was osądzą i taką miarą, jaką wymierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazdę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić temu bratu? Pozwól, że usunę żazdę z Twego oka, podczas gdy belka tkwi w twoim oku. budniku usuń najpierw belkę ze swojego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazdę z oka Twego brata. Nie dawajcie są tego, co święte i nie rzucajcie sypereł przed świnie. By ich nie podeptały nogami, obróciwszy się, nie poszarpały was samych. I nasz ulubiony fragment, szóste przykazanie. Słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja wam powiadam. Każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe Twoje oko jest Ci powodem do grzechu, wyłupię i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Jeśli prawa Twoja ręka jest Ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też, jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. A kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Ja jestem w parafii Miłosierdzia Bożego w Łach. Siłą rzeczy temat Miłosierdzia Bożego często się pojawia w naszym przepowiadaniu. Często do tego wracamy, mamy nabożeństwa, pości miłosierdzia Bożego. Co mnie ostatnio uderzyło? W tym, tam kazaniu na górze, a także w Ewangelii według Świętego Łukasza, Chrystus mówi właśnie dużo o miłosierdziu Bożym. Ale mówi to w taki specyficzny sposób. Tak? Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Nie potępiajcie, abyście nie byli potępieni. Dawajcie, będzie wam dane miarą, miarą dobrą, natchrzęsioną, obywającą wsypią sypią za wasze i jeszcze wam dołożą. To jest też z Ewangelii do św. Łukasza. wyższy wariant tego tekstu, który przeczytałem. To jest niesamowite, że Chrystus mówi o miłosierdziu Bożym w taki inny sposób, niż to najczęściej mówią księże. Bo jak mówią księże? Bóg jest dobry, jest serdeczny, jest wybaczający, kocha. Ale Chrystus mówi, Bóg jest dobry. A teraz, jeśli nie będziesz przebaczać, jeśli nie będziesz tak dobry jak on, to zobacz. Nie potępiajcie, nie będziecie potępieni. Czyli jak będziesz nie będzie potępiać, to pójdziecie do pieku. To jest ciekawy sposób kupienia światli Boże. Bardzo prowokacyjny, bardzo prowokacyjny. Chrystus y, robi to, myślę, wkazani na górze, świadom rzeczy, o których my często zapominamy, bo to są bardzo duże jakby wymagania na nas położone. I tutaj Sychar, herizmatem wspólnoty Sychar jest dorastanie do Bożych wymagań bardzo wysokich. Na przykład do wymagania wierności wobec małżonka, który wierności odmówił. To jest surowe, trudne, ciężkie wymaganie. Może się nawet niektórym wydawać czasami nieludzkie. Wymaganie, którego wielu nie ma ochoty dźwigać i nie dźwiga tego wymagania. I chodzą do kościoła, a teraz jeszcze niektórym się roi że będą nawet sobie brać komunię świętą, co, jest, co na pewno nie będzie miało miejsca, ale pomarzyć zawsze wolno. Celem tej konferencji jest pokazanie całej sprawy od strony Pana Boga, tak jakby zobaczyć, że Pan Jezus mówiąc tam te trudne rzeczy tak naprawdę się uśmiecha, bo jest świadomy czegoś, czego my bardzo często nie zauważamy. Żeby się nam przestało wydawać, że Boże wymagania, na przykład właśnie nie sądźcie, nie potępiajcie, właśnie dawajcie, przebaczajcie te trudne wymagania, że nie są tym nożem, który nad nami wisi. Jakimś właśnie objawem Bożej przemocy, że Bóg bardzo dużo wymaga, a nic nie daje. Ja jestem zawsze wzruszony od dziecka, gdy słyszę, że abyście się stali synami Ojca Waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi, nad dobrymi i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jaki Pan Jezus jest skromny. Pan Jezus jest skromny. To niesamowite przykazanie miłości nieprzyjaciół, kochania nieprzyjaciół, którego nie znają w tej formie inne religie, które uczą ogólnie o szacunku dla człowieka. tak? Nawet może powiedzieć o szacunku dla nieprzyjaciela, natomiast miłość nieprzyjaciół to jest coś takiego typowo chrześcijańskiego. Tak? Dlaczego ono jest możliwe? Właśnie dlatego, że wzeszło słońce i że spadł deszcz. Ale nie mówię o tym słońcu, które wschodzi co rano, ani o tym deszczu, który czasami pada, czasem nie pada. Chrystus mówi sam o sobie to On jest Słońcem Sprawiedliwości, który oświeca wszystkich. I w świetle, w którym jest Chrystus, w wiary w Chrystusa, my widzimy jedną podstawową rzecz, która nam pozwala przebaczać i darować. Z tego, bo tak naprawdę to, że my możemy przebaczać, my musimy mieć ten sam powód, że powód żeby przebaczyć, który ma Bóg. Dlaczego Bóg przebacza? dlaczego nie potępia, dlaczego się dyktuje? dlaczego Bóg jest miłosierny z czego to wynika, wiemy, że jest przymiotem Boga miłosierdzia, ale czy myśmy się kiedyś zastanawiali, dlaczego Bóg pozwala sobie na takie rzeczy, jak to właśnie zesłanie słońca na ziemi, że przyszedł Pan Jezus nasze słoneczko dlaczego Bóg sobie pozwala na zesłanie na ludzi grzesznych i słabych, ułomnych Ducha Świętego, czyli tego deszczu nie dlaczego skąd to właśnie się bierze jest, ta, jest piękna modlitwa, którą dzisiaj rano się modliłem. Akt wiary, nadziei i miłości. Zaraz zobaczymy, czy znacie. Wierzę w Ciebie Boże żywy. Rzuczy jedyny, najciwy. wierzę, że coś o wiary Boże te słowo mylić nie może. Pięknie. Ufam Tobie. w się wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi brzegów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Może początki nie pojmuję, pojmuję, jednak na wszystko miłuję, na wszystko co jest stworzone, bądźcie dobro nieskończone. Ale żałuję zamęt złości, jedynie dla tej miłości, bądź miłości w niewrzecznemu, dla siebie opuszczam bliźniemu. Gdyby zebrać wszystkie księgi, jakie napisali księżąt z soboru drugiego wetykańskiego po dziś dzień, i postawić je na jednej szali, a na drugiej szali położyć akty wiary, nadziei i miłości w tej rumowanej wersji, ja nie wiem, co by przeważyło, nie? Znaczy ja mam swój typ, powiedzmy, ale nie będę mówił ja. Słuchajcie, w tym jest wszystko. I teraz taki mały, ja nie raz sobie lubię wyobrażać pewne rzeczy. Na Sądzie Bożym, tak? Staną ci starzy, księża, kanonicy sprzed 50-60 lat i zapytali w Chrystus, co się zrobili. No i oni powiedzą, Ludziom, powiedzcie, jak wy wiary nadziei i miłości. No i wszyscy ładnie powiedzą. Potem zapyta nas, księży, którzy organizowali rekolekcje, którzy organizowali ewangelizację, robili Bóg wie co, yy, co Wy możecie pokazać, tak? No i nasze dzieci nie powiedzą, nawet ojcze nasz. Tak to niestety wygląda. Yy, akt żalu, czyli prośba o przebaczenie drzewów do Boga. Jest, następuje po akcie miłości, gdzie są kapitalne słowa. Boż, ty dobro nieskończone. Krótko mówiąc, Pan Bóg jest miłosierny, bo go na to stać. Może sobie na to pozwolić. Ponieważ jakiekolwiek zło ludzie zrobili, mogliby zrobić, mogliby sobie wyobrazić, albo nie mogliby sobie to wszystko, jak mówi, jak uczy Pan Jezus, yy, ksiąstrę Faustynę, to jest mała kropelka w niezgłębionym Morzu Bożego Miłosierdzia, bo Bóg jest dobry, jest źródłem dobra. I każde nasze zło może naprawić. Każdy nasz, y, naszą ranę może uzdrowić. I ta Boża Wszechmoc, Boża Dobroć jest fundamentem naszego chrześcijańskiego życia. Jeśli my nie będziemy patrzeć na świat, tak jak Pan Jezus z wdzięcznością wobec Ojca, z miłością, że Bóg jest tak dobry, to nie będzie nas stać na przebaczenie. A bardzo często my byśmy chcieli chcieli w życie to przykazanie miłości u przyjaciół, przykazanie wierności małżeńskiej, inne polecenia Pana Jezusa, żeby dawać ludziom, a nie troszczymy się o to, żeby w sobie kultywować wiarę w to, że Bóg jest nieskończonym dobrym i dawcą dobra. A tak naprawdę to jest tak łatwe, bo, jak mówi Pismo Święte, całe stworzenie śpiewa chwałę Boga. Nasza ślepota, nasze zamknięcie w sobie sprawia, że my nie widzimy, jak Bóg jest dla na nas hojny. Ile nam daje? Jak małym są wobec Bożej Dobroci wszystkie ludzkie kłopoty, nieszczęścia. To, co było, w liście do Hebrajczyków. Bóg wskrzeszał umarłych. Bóg wskrzeszał umarłych. Ta najgorsza rzecz, co nam się wydaje, nie do przeskoczenia, śmierć człowieka. Dla Boga to nie jest żaden problem, nie jest to żadne ograniczenie. Boś ty dobro nieskończone. Bóg jest zgodziem największej miłości, bo jest nieskończonym dobrem. Ale do przeświadczenia o tym, że Bóg jest nieskończonym dobrem, my musimy dochodzić tak, jak On chciał, żebyśmy dochodzili. Czyli poczynając od dostrzegania najmniejszego dobra w moim życiu. Czy piliście kiedyś szklankę wody, myśląc o tym, że to Bóg was spoi? Czy patrzyliście kiedyś właśnie na niebo gwieźdiste, tak? Myśląc, to dla mnie Bóg za, te właśnie gwiazdy zapalił. A przecież każda pokrotka rozpita dla Ciebie. Dla Ciebie wschodzi słońce. I właśnie dla Ciebie Pan Jezus się trudził, tak? Jak w tej pięknej y, piosence śpiewamy. Gdy Pan Jezus był malutki, wcale nie próżnował, tak? Ram tam, tam, tam i tak dalej. To dla nas, dla Ciebie człowieku. Jest wielka serdeczność Boga, taka szczodra dobroć. Wielkie Boże prezenty dla nas. Rozmawiałem kiedyś z jedną kobietą. Prawie stuletnia, niewidoma. I powiedziała mi jakby swój niepokój swojego serca. Swój ból taki egzystencjalny, który przeżywa. ludzie nie dziękują Bogu. Nie wielbią Boga przeżyła trzy, nie biała, trzy wojny, bardzo dużo cierpień, na końcu była zatroskana o to, nawet nie o to, żeby jej dzieci nie grzeszyły, bo to, to byłby standard. była Jakby zaprzątnięty jej umysł był tym, że jej dzieci, jej wnuki, jej prawnuki, i prawnuki które ma nie dziękują Bogu. A nie ma pokolenia, nie było nigdy pokoleń w historii Ziemi, które by miały powody do większej wdzięczności niż my. Myśmy na przykład powinni palić, wiecie, znicze, nie tylko na grobach naszych przodków, ale na grobach tych wszystkich pokoleń, które były przed nami. Popatrzcie, setki tysięcy lat są ludzie na Ziemi i większość z tych tej długiej, długiego ciągu pokoleń żyła w straszliwej nędzy, której myśmy nie zaznali której są nawet nie wyobrażamy. A my siedzimy w cieple, ze światłem, z prądem. Nie uciekamy na drzewa przed dzikimi zwierzętami. Mamy jedzonko. Jeśli nam się kończy, idziemy do Biedronki. Jeśli pani w będzie będzie niemiła, to idziemy do Lidla. Słuchajcie, to się nie wzięło z znikąd, to nie spadło z nieba. Ludzie w pocie czoła, z wiarą, mówiąc rano i wieczorem pacierz, przez pokolenia na to pracowali. Ludzie mądrzy się zastanawiali. Tak Nawet nie trzeba, powiem tak, żeby być wdzięcznym, nawet nie trzeba w Boga. Wystarczy zacząć myśleć. Już człowieka przejmuje wdzięczność. Naprawdę. Ile ludzkiej pracy złożyło się na to, że jakiś się mogę ubrać. Że mogę się umyć w ciepłej wodzie. Że mam środki transportu. mogę przyjechać do księżom Mia, że to jest kilkadziesiąt kilometrów. Kiedyś wszedłbym kilka dni. Spałbym gdzieś tam po rowach. Nie? A to jest wszystko już nie mówię o takich rzeczach. Ja to kiedyś zrobiłem prosty test w mojej, w szkole to robię, nie? Przeprowadzam sąd nad XX wiekiem. Mówię dzieciom, no dzieci teraz osądźcie się XX wiek. Wbiorę największego urbisa w klasie, mówi, ty będziesz już XX wiekiem, siedzi z tabliczką na środku, cieszy się. No i oni zaczynają sąd. I są plusy dodatnie i plusy ujemne, jak powiedział jeden tak? No i oczywiście dzieci podnoszą całą historię, obozy koncentracyjne, gułach, Wojny. No a mówię, no już tak nasypały trochę tego. Mówię teraz pozytywy jakieś. Najpobożniejsza no dziewczynka podnosi rękę na takiej ksiądz Jerzy, papiełóżk. Dobrze, zapisz dziecko. No to już teraz dzieci zachęcone. Myślę, matka, matka Teresa z Karputy i Jan Paweł II, nie? No mówię tak, dobrze. Mówię, a teraz to już mówię chyba jest jasne jaki będzie wynik. Nie dzieci się cieszą, bo będzie zaraz. lincz. No mówię, a teraz ja jeszcze to swoje. Nie? One ciekawe właśnie myślą, że pojawią się kolejne dnia świętych. A ja piszę: lodówka, lokówka do włosów, samochód, komórka. Gdzieś tak patrzę. Mówię co? Bo ja jeszcze mam jedną rzecz napiszę. Antybiotyki, mówię i opieka medyczna. Bo kiedyś śmiertelność niemowląt nie była taka jak teraz, parę chromidi, tylko była na przykład, nie, jak, jak był jak był zły rok, to mogła być połowa. Was wszystkich mówiono wraz z tą medycyną, bo jak tu siedzicie. Albo połowę z was. Patrzcie. Nie dostrzegamy tego. Dzieci myślą, że zawsze tak było. Nie? To jest wszystko, za wszystko trzeba być wdzięcznym. I teraz jest kapitalne, ma znaczenie dla, dla, dla bezpieczeństwa psychicznego i zdrowia psychicznego, dostrzegać dobro, które jest w moim życiu, które już jest. Diabeł na tym bardzo wiele rzeczy ugrywa, na przykład nasze lęki. Które jest lęk, tak jak mówi z do Hebrajczyków, to jest wspaniałe paliwo, w cudzysłowie, dla diabeckiej machiny w naszym życiu. Przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli diabła. Chrystus przez zmartwychwstanie nas wyzwolił z bojaźni śmierci, bo pokazał, że śmierć dla Boga nie jest stanowi problemu. I jeśli my się będziemy wpatrywać tylko w braki, i w nieszczęście w naszym życiu, będziemy nieszczęśliwi do końca, do końca życia. Nigdy nie będziemy w stanie wypełniać przykazań. Ani małych, ani dużych. I nasze chrześcijaństwo będzie upośledzone, knięte <coughs> Będzie sprowadzało się do tego kropienia wodą święconą tych zagrożonych miejsc. I to też jest chrześcijaństwo, to też jest wiara, to też jest wszystko. Ale dostrzec od tych najprostszych rzeczy. Ja celowo powiedziałem o tych osiągnięciach techniki, bo to nie jest najważniejsze, to może nawet nie jest bardzo ważne. Nawet. My byśmy bez tego żyli. Tak? Są plusy tego i są minusy. To się zgadza. Ale to jest pierwszy stopień. Można iść powoli do góry, każdego dnia dostrzegając dobra materialne i duchowe, aż w końcu dojdziemy do tego deszczu i do słońca. To znaczy, że jest Chrystus z nami stały, żyjący, przebaczający, miłosierny, że jest Duch Święty, napełnił okrąg ziemi. Nie, mo, nie da się was zamknąć w takim miejscu, nawet gdyby się złożyły wszystkie mocarstwa świata na wyprodukowanie jakiegoś bunkra w samym sercu ziemi, dziesiątki albo setki kilometrów pod powierzchnią, zabezpieczonego przez wszystkie pola siłowe, nie da was się zamknąć w takim miejscu, gdzie byście się nie mogli modlić. Bo Duch Święty ogarnął okrąg ziemi, jest wszędzie. I Boże Miłosierdzie yy, zawsze może leczyć nasze rany i może nam pomagać. To, co temu niejednokrotnie yy, nie przeszkadza, jest fascynacja yy, tym nożem w ręku Abrahama, o którym mówiłem na pierwszej konferencji. Tym złem i przemocą. A niedostrzeżanie dobrego anioła, który mówi: Abrahamie, Abrahamie, nie o to chodzi, nie ten drog. Dziecko nie musi ginąć. Niech żyje ono, niech się rozmnaża. Zdobędą warownie swoich wrogów. Wszystko będzie dobrze. To jest to, co Bóg mówi nad złem świata. To znaczy, nie zrobicie, ludzie, nic takiego, czego moje miłosierdzie nie mogłoby uleczyć, z czego więcej, co jeszcze więcej, nie tylko uleczyć, z czego moja dobroć i moja miłość nie może wyprowadzić dla was dobra. Jeszcze większego niż to, co się zepsuli. Zamiast tej pogańskiej myślenie tworzy przed nami obraz zła, jako takiej hydry, której bohater, Herkules, obcina głowy, a one nieustannie odrastają. A prawda, o jest inna: że jest ten zły, mroczny diabeł, który plewi w Bożym Ogrodzie róże i ciągle obcina jej pędy, a to ona ciągle odrasta i rozkwita coraz piękniejsza, coraz wspanialsza. I któregoś dnia. Na jej pędzie miecz diabła się złamał. Tym pędem jest Jezus Chrystus. My wszyscy jesteśmy w niego wszczepieni. Chrześcijaństwo jest religią życia, bo czego życia, które odnosi kryją nad śmiercią, nad rozpaczą śmiercią, jest, jest, czymś, dlatego, jest tak, czymś tak pięknym, tak wzruszającym. Dlatego rodzi rzeczy piękne chrześcijaństwo. Radosne. Jest religią zmartwychwstania i życia nawet chrześci... smutek chrześcijan jest radosny, bo nigdy nie jest rozpaczą powinniśmy się z wielu rzeczy smucić, najbardziej z naszych grzechów które obrażają Boga które sprowadzają na Niego w Jego jest cierpienie Pan Jezus cierpi przez nasze grzechy i za nasze grzechy ale ostatecznie jest, jest wyzwolenie nic takiego nie zrobimy my jako ludzie, co by zniweczyło Boży plan dobroci dla świata wszystko będzie dobrze to jest zdanie z mistyczki Juliany z Norwich, która ma taką wizję orzeszka. Pan Jezus pokazuje jej mały orzeszek. I ona patrzy na ten orzeszek, w dłoni pana a co to jest? A to jest świat. Całe dzieje świata, wszystkich ludzi. Widzisz, to jest orzeszek w mojej dłoni. I mówi pan Jezus: Nie martw się, nie bój się. Nie zrozumiesz tego teraz ale wiedz, że wszystko będzie dobrze. Na końcu Bóg zrobi tak, że wszystko będzie dobrze. I nie jest to jakby naiwne, nie jest to naiwne pocieszenie, ale coś, co myślący człowiek może wydedukować z tego, co jest w świecie. Że jednak dobra jest więcej. Że Ewangelia, to co mówi Chrystus, jest prawdziwe, to sprawdza się w naszym życiu. Że lepiej i zdrowiej jest dla człowieka żyć, w takiej afirmacji tego, co jest. Że to, co stwarza Bóg, jest piękne, jest dobre. Że na świecie jest ciągle więcej dobra, życia, piękna, zbawieniem. I chociażby właśnie te chmury nad naszym życiem się coraz bardziej zasnuwały, tak jak na przykład święta Tereska mówi o dzieciątka Jezus. tak Gęste chmury, które nie dopuszczają Bożego Światła. To na tym polega nadzieja, żeby pamiętać, że Słońce jest nienaruszone i ono nad tymi chmurami jest bo chmury przeminą, a słońce zawsze wschodzi, zawsze oświeca, jest daje. Słońce, którym jest Chrystus i deszcz, deszcz Świętego Ducha. <śmiech> Jeśli nie będziemy pamiętać o dobroci Pana Boga, to grozi nam syndrom chrześcijanina chomika. Tak? na chomika, że takie małe, chomik, takie małe zwierzątko, ryje głęboką norę i tam to, co znajdzie, znosi, robi zapasy bo przyjdzie zima i chomiki wymrozi. Więc chomik się zabezpiecza. Nie? Ale chrześcijanin, który by tak robił, to znaczy skupiałby się na sobie, na zabezpieczeniu siebie, na y, jakimś takim utuleniu swoich lęków, swoich y, pragnień, swoich bólów, na własną rękę. Przypominałby chomika, który robi takie rzeczy w marcu. Wszystkie chomiki zajęte są chomiczymi zalotami, a on chopie swój dołek i kitra tam Przepraszam za to kolokwialne wrażenie ziarenka, które wcześniej sobie hap, hap, hap, hapał na polu. Nie? A Pan Jezus chce nas wyzwolić od takiego syndromu chrześcijań na bo wiosna idzie. Idzie wiosna, zmartwychwstanie Chrystusa i życie wieczne. Nie? Ostatnią porą roku, gdzie jak świata jest Boża wiosna. Kogoś, to jest zwierzątka tutaj widzę, a to, to, to śmieszy, proszę ale celowo Wam opowiadam w takich właśnie powieściach bardzo, żebyście pojęli główne, główne przesłanie. Że skoro Bóg Wam takie straszne rzeczy mówi na o wierności małżeńskiej, tak? które mogą być po ludzku przerażające, to rozejrzyjcie się, rozejrzyjcie się uważnie, bo oprócz tego, co się wydaje trudne i jest takie wymagające, jest cała masa rzeczy, którymi się możecie zachwycić, których możecie znaleźć w Boży pokój i Bożą miłość. Trzeba się po prostu obudzić i zobaczyć, że trawa wokół zieleni że jest. Że, że nadchodzi wiosna i słychać już głos synogarnicy w naszej krainie, aż uliczy ślepie Dobrze. To jest. Podoby takim punktem dojścia. Jest to, że Boga stać na miłosierdzie wobec nas, tak? Idąc dalej metaforą homików mamy nieskończony zasób ziarenek. Nie musimy się o to martwić. I z tego powodu, że Bóg nas zabezpiecza, my możemy być pozwoleni na trochę hojności w naszym życiu. Na przykład na to, żeby komuś przebaczyć. Nie na swój, swój koszt, a na koszt Pana Boga. Nie? I oczywiście to, to już jest nasza sprawa do pracy na modlitwie. nie? Porozmawiać o tym z Panem Bogiem. I tak jak pierwsza konferencja myślę, że jest czymś dobrym, do tego, żebyście porozmawiali trochę o swoich odczuciach i różnych sprawach, tak druga jest bardziej taka osobista, myślę, też możecie o tym w grupach rozmawiać, ale to jest przede wszystkim Wasza praca duchowa. Trochę popytać Pana Boga. Panie Boże, gdzie jest ta miłość, gdzie jest ta Twoja dobroć w moim życiu? Skoro ja jej teraz nie dostrzegam. Nawet można sobie zrobić y, ćwiczenie polegające na y, podziękowaniu Panu Bogu. Za to, ja się odczuwam wdzięczność. Jakie Boże dobro w moim życiu zauważy. To jest bardzo dobre ćwiczenie. Na tym polega naprawdę racunek wspomnienia. Przede wszystkim. Skrzywione chrześcijaństwo to jest rachunek sumienia, który się zaczyna wyliczeniem grzechów. Prawdziwe chrześcijaństwo to jest rachunek sumienia, który się zalicza, zaczyna od dziękczynienia na do dobra. Bo dopiero jak podziękujemy za dobra, to możemy zobaczyć, jak jest nas, no, brzydko mówiąc, świnie, wobec Pana Boga, że jest tak dobry, a my tak naprawdę ciągle ciągle robimy swoje, tak? Ciągle się ten swój egoizm zabezpieczamy. Zamiast zobaczyć, że dostajemy od Boga. To jest właśnie też ignacjański rachunek sumienia. Dlatego, i to ostatnie zdanie, które wypowiem, czasem lepiej jest pojechać zamiast na dziesiąte rekolekcje o uzdrowienie, pojechać na rekolekcje ignacjańskie i nauczyć się na przykład rachunku sumienia. I każdego dnia się uzdrawiać Bożą dobrocią. A nie szukać takiego czy innego charyzmatyka i tam właśnie sobie różne rzeczy leczyć i zaspokoić. Amen.